Jest 18 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki. Anna Kowalczyk. I Andrzej Kocjan. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł ze Świnicy. Szef MSZ-tu Radosław Sikorski zarzuca opozycji, że rozpościerała opiekę nad ząda krypto. To jest szokujące. Zażalenie prokuratury w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy. Dramat na Świnicy. W Tatrach nie żyje turysta, który pośliznął się i spadł na stronę słowacką. Na miejscu zjawili się ratownicy ze Słowacji, ale turysty nie udało się już uratować. Do akcji w Tatrach ruszyli też dziś toprowcy. Ewakuowali śmigłowcem z wierzchołka rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół. Wysoko w górach wciąż panują zimowe warunki. Wicepremier minister spraw zagranicznych uderza w opozycję w sprawie zonda krypto. Według Radosława Sikorskiego jej posłowie i prezydent dowiedzieli się o rosyjskich powiązaniach giełdy kryptowalut na niejawnym posiedzeniu Sejmu. Gazeta Wyborcza napisała, że kontrolę nad zonda krypto w 2018 roku mieli przejąć Rosjanie powiązani z tak mafią tambowską. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że służby zarządów Donalda Tuska wiedziały o nieprawidłowościach w zonda krypto i nie reagowały. O szczegółach Michał Makowski.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 Według nieoficjalnych informacji Polsat News, prezydent Nawrocki podpisze ustawę o kryptoaktywach, jeśli Sejm przyjmie ją w wersji złożonej przez Polskę 2050. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. A śledczy nie chcą dopuścić, by uniknął tymczasowego aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Prokuratura stoi na stanowisku, iż przynajmniej na obecnym etapie sprawy, kiedy to trwają bardzo intensywne czynności dowodowe, areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy. Poseł Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. 57-letni kierowca został zatrzymany, ale sąd zdecydował, że może wyjść z aresztu, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych kaucji. Trwa liczenie ostatecznej kwoty rekordowej zbiórki Łatwo Ganga na walkę z rakiem. Twórca internetowy w ciągu 9 dni transmisji zebrał Ponad 257 milionów złotych o zbiórce, która połączyła Polaków. Mariusz Pieśniewski.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 Super. Piękne. Trochę na mało zieleni. Na razie, tak. Kapitan, Wyjamaryna. Rozpoczęcie sezonu wspaniałe. Pogoda w tamtą stronę, słońce z powrotem zimno. No super, wycieczka, super. Statki Sajno i Swoboda kursują teraz na dwóch trasach do Studzienicznej oraz na Jezioro Rozpuda. W pełni żegluga ma ruszyć w Majówkę.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 A teraz wiadomości sportowe Tomasz Kowalczyk. W ostatnim meczu 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy w Gliwicach zmierzą się walczące o utrzymanie Piast i Arka Gdynia. Drużyny zajmują 16. i 17. miejsce w tabeli, a dzielą je dwa punkty. Trener Piasta Daniel Myśliwiec uważa, że jakość gry rywali poprawiła się po niedawnej zmianie szkoleniowca w Gdyni. I to nie jest drużyna tak sztywno ustawiona jak wcześniej, bo wcześniej można było z nie wiem, 99% rachunkiem prawdopodobieństwa wydedukować jak będzie grać rywal, a tutaj jest zmiana. Sama zmiana zaczyna się od struktury ataku, czyli ustawienia. To jest widoczne, że tam w arce się zmieniło, zmieniły się też w ostatnich meczach wyniki, co nie zmienia faktu, że my chcemy się koncentrować przede wszystkim na sobie, Prowadzący Arkę od początku kwietnia Dariusz Banasik liczy przede wszystkim na lepszą skuteczność swoich zawodników. Gdyby to był początek sezonu, to bym powiedział, że, że zadowolony jestem, tak, bo to jest tak, że patrzy się na grę zespołu, jeżeli ta gra zespołu pokazuje, że w sytuację stwarzamy, no to prędzej czy później zaczniemy strzelać. Natomiast wiemy, że sezon się kończy, tych meczów jest coraz mniej, my tutaj nie mamy czasu na to, żeby na coś czekać i my, my musimy tu i teraz mieć mieć skuteczność początek spotkania o 19:00 W piłkarskiej pierwszej lidze rozpoczął się już mecz ruchu chorzów z pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tu też 30 kolejka rozgrywek i drużyna z Grodziska Mazowieckiego prowadzi 1 do 0. Ruch w wypadku zwycięstwa wskoczy do czołowej szóstki. Ewentualne zwycięstwo pogoni też da drużynie z Grodziska Mazowieckiego awans do strefy barażowej. W tabeli prowadzi Wisła Kraków. Na koniec jeszcze tenis. Polsko-brytyjska para Jan Zieliński Luke Johnson pokonała Amerykańsko-meksykański duet Robert Galloway-Santiago Gonzalez 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie debla turnieju w Madrycie. W ćwierćfinale przeciwnikami Polaka i Brytyjczyka będą Holender Talon Grigspur i Amerykanin Brandon Nakashima. Wszyscy nasi reprezentanci w singlu pożegnali się już z rywalizacją. Pogoda Noc pogodna, bez opadów, więcej chmur tylko na południu i zachodzie. Zimno od minus 4 do minus 1 na północy i w centrum od 0 do 3 stopni w pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie oraz na wybrzeżu. Klimat Ponad połowa prądów krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Umiarkowana jakość powietrza jest w Dolnośląskiej Czerniawie, bardzo dobra w Trzewie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Straż pożarna alarmuje. Na przeważającym obszarze Polski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jedenka.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 Koncert promujący nowy album zespołu. Dwie myśli stąd. Już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czas niech znowu się dłuży. Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl. A od 8 maja także w streamingu i na winylu Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.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 To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka. No one else can make me feel the colors that you bring. Jest rok 1974, ukazuje się płyta Perfect Angel, a na tej płycie utwór Loving You. Wyśpiewany anielskim głosem przez mini Riperton, amerykańską wokalistkę, piosenkarkę i autorkę tekstów oraz muzyki. Bardzo wiosenna piosenka i piosenka bardzo o miłości. A o tej miłości dziś dużo będziemy mówić, choć nigdy się nie spodziewałam i muszę to Państwu powiedzieć z ręką na sercu, że akurat o miłości będę rozmawiała z tym oto człowiekiem. Dawid Karpiuk jest dzisiaj razem ze mną. Dzień dobry i z państwem. Dzień dobry. Ten głos, gitary, dziwna wiosna, różne opowieści, a teraz solowy projekt, bo o tym będziemy rozmawiać. Druga solowa piosenka. Dobrze ci jest y, samemu na scenie już teraz? Znaczy, no nigdy nie jest się samemu. Mhm, ale teraz jesteś na froncie. Znaczy wtedy w Zawsze dziwnej wiosce też jesteś. Dobra, większa odpowiedzialność spo, spoczywa teraz na tobie jako... Na osobie, która imieniem i nazwiskiem będzie firmowała swoją płytę. Tak, myślisz? Bo mm -hmm. tak, no, znaczy, um, odpowiem ci na to inaczej. Jest tak, że wiesz, to jest niby projekt solowy, ale nie ma projektów solowych. E, więc wiesz, czy robisz muzykę, robisz z ludźmi. I, I w tym sensie ja tam, że tak powiem, jestem dobrze zabezpieczony i więc nie jestem w tym sam. Natomiast... No dobra, to odwróćmy to pytanie. Kim będzie Dawid Karpiuk i czym Dawid Karpiuk na, w muzyce będzie różnił się od lidera Dziwnej Wiosny? Który też przecież jest Dawidem Karpiukiem. Nieźle. No um, wiesz, nie no, myślę, że będzie bydlakiem po prostu na tej scenie. Czyli nic się nie zmieniło. Uf, uspokoiłeś mnie, bo myślałam, że będziemy rozmawiać teraz o romantycznych piosenkach w stylu Loving i Mini, Riperton, ale ładna był, ładny był ten utwór, delikatny. Bardzo, tak. I Ptaszki tam były. W którym filmie jest ten numer? O, i myślę, że w kilku. No wiem, ale w którym taki, takim 90 s filmie, nie wiem, czy będzie jakimś Tarantino, może... Nie. Teraz to sprawdzimy, dobrze? Teraz to sprawdzimy. E, wiesz co, e, znaczy to mnie w ogóle jakoś tak strasznie mm, muzycznie i w ogóle tak e, strasznie mi to dobrze robi, bo mam takie poczucie, że nie dość, że mm, jakby zacząłem robić taką muzykę, która jest dla, dla mnie dużo bardziej odważna, do, wymagająca więcej odwagi e, niż gitarowa muzyka. Mhm. A im bardziej, im więcej takiej muzyki robię, tym, tym cięższe gitary mam ochotę nagrywać dla wiosny. Zespół. Więc mhm. y, jest to całkowicie schizofreniczne, czyli bardzo dobrze. Za chwilę porozmawiamy więcej o utworze Kosmos i o innych piosenkach, które być może masz już gotowe i będziesz chciał o nich opowiedzieć. A jeśli nie, to porozmawiamy na zupełnie inny temat. Teraz mam do ciebie kolejną dziewczynę, y, którą bardzo lubię. Cenię ją i za głos, ale piekielnie cenię ją za sposób, w jaki opisuje świat, bo jednocześnie w jej liryzmie nie słyszysz? Słuchaj, no, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz pomożemy. W każdym razie w jej y, słowach w, y, jest fraza hip-hopowa, y, wrażliwość też wydaje mi się zaczerpnięta z kultury hip-hopowej, a jednocześnie jest też kobieca delikatność. I to jest Daria ze Śląska. Ula Kaczyńska, zapraszam na audycję Muzyczna Jedynka. Pamiętasz jak w szóstej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 Narogiem czekałaś ty, Choć zadaj specjalny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 Plecak to najnowszy singiel Dari ze Śląska, singiel zapowiadający jej nowy album. Ta płyta ukaże się 15 maja. Płyta tygodnia. Cały czas ze mną w studiu Dawid Karpiuk. Teraz przechodzimy do punktu, który doskonale Państwo znają, to jest płyta tygodnia, to jest płyta, która towarzyszy nam mówię, jakbyś nie słuchał jedynki regularnie, ale wierzę, że słuchasz i wiesz, czym jest płyta tygodnia w Muzycznej Jedynce. Oczywiście. To jest taki album, który towarzyszy nam od poniedziałku do piątku. Gramy z niego właściwie wszystkie numery, czyli nie tylko te singlowe. To jest szansa, żeby poznać taką płytę od podszewki, wybrać sobie swoje ulubione piosenki, być może zapoznać się z jakimś artystą, jeśli się takiego nie znało. Być może go bardziej polubić, ale też okazja do tego, że jeśli coś nam nie podpasuje, nie podpasuje to podpasuje, to zhejtować. Ale w internecie. Ja wiesz, w internecie nie, możemy go zhejtować na przykład nie odtwarzając jego piosenek na swoich playlistach. No bo jeżeli nie lubimy, to nie musimy. Ale my namawiamy do tego, żeby mieć otwarte głowy i żeby słuchać dobrej muzyki. A taką gramy w programie Pierwszym Polskiego Radia bez wątpienia. No i dziś będziemy mieli okazję otworzyć nowy album grupy Kraków Street Band. Elegancja, emocje i miejska dusza. Tak opowiadają o tej muzyce i o tym albumie członkowie grupy. Dwie myśli stąd. To tytuł tego krążka, płyta, która, to też zdania członków zespołu, nie stoi w miejscu. A co znajdziemy na tej płycie? Folk, jazz, blues i literackość. Posłuchajmy, ta płyta jest... Y znaczy, te płytę mogą Państwo oczywiście jak zwykle od nas otrzymać. Wysyłając SMS pod numer 71 151 złotówka plus VAT. Proszę mieć to na uwadze. No i proszę posłuchać Kraków, Street Band, a my za chwilę wracamy do rozmowy z Dawidem Karpiukiem. Pomiędzy nami już chyba nie ma nic. Wyschnięta rzeka Niedokończony szkic. Nic się nie dzieje Choć mogłoby się dziać Pomiędzy nami Już prawie nie ma nas Pomiędzy nami W nieważkości słów Różne księżyce Krążą nam wokół głów, Rzadko walczymy I nie szukamy zmian Pomiędzy nami Już prawie nie ma nas Ja nie zgaszę światem W korytarzu Pod domiczką mnie. Wam klucz A ty w kominie węglem mnie namaluj w wdłonieli w drogę róż. Pomiędzy nami już chyba nie ma nic Zimna herbata zgubiony w drodze Pamiątki dobrych lat Pomiędzy nami już prawie nie ma na. Raków Street Band, utwór, który Państwo słyszeli to pomiędzy nami. Ta piosenka znajduje się na naszej płycie tygodnia, płycie zatytułowanej Dwie Myśli. Będzie jej można słuchać od dziś do piątku zawsze po godzinie 18 w Muzycznej Jedynce. A my wracamy do rozmowy. Dawid Karpiuk jest w naszym studiu. Człowiek, który jest głosem, fantastycznym głosem dziwnej wiosny, z zespołem tworzy muzykę. Dawid o tym wie, za którą znaczy ja szanuję, ale z tymi gitarami nigdy mi nie było po drodze. Ja jestem dziewczyna jednak z nurtu elektronicznego, tam brzmi moje serce. Cieszę się, że postanowiłeś dopieścić mnie także w tym aspekcie muzycznym, bo tak słucham Twojej propozycji, słucham kosmosu i myślę sobie, że no, gitar to tam za dużo nie użyliście. No nie, właśnie, trochę jest, tylko, że, one, tylko, że ich tak bardzo nie słychać. Mm -hmm. Ale wiesz, no po prostu, jak ty nie chciałaś przyjść do mnie, to ja postanowiłem, że przyjdę wreszcie ja do ciebie. No, wiesz naprawdę szanuję. <laughs> Tam są gitary, w ogóle to jest, wiesz co, to tyle zabawne, że to był pierwszy numer, jakim z Arkiem Koperą zrobiliśmy razem w ogóle. Ja wtedy nie wiedziałem, że on jest znanym panem, producentem. Tylko... Czy nie wiedziałeś, że on współpracował z Darią Zawiałow i nie wiedziałeś, że z scenach? Nie, wtedy nie. Wtedy tylko wiedziałem, że był fajnym gościem, którego poznałem na festiwalu. Um, I nie wiedziałem, jaką on muzykę w ogóle wiesz, lubi robić. Yy, natomiast wiedziałem, że muszę nagrać coś solo i <śmiech> przyniosłem gitarę i, i tam był jakiś taki i miałem jakiś refren w sensie z kosmosu, tylko że bez tekstu, a nie, może nawet z tekstem. No i zaczęliśmy pracować już w ten sposób i tam gitary są, bo ta piosenka jakby początek tego był w ogóle na gitarze. Tylko, że ich nie słychać mm -hmm. za bardzo. No ja rozumiem, dlatego mogę powiedzieć, że od pierwszych nut już mi się ten numer spodobał. Potem pomyślałam sobie, że śpiewasz o miłości, ale w taki sposób, w który... Nie śpiewałeś do, do tej pory, to znaczy to nie chcę powiedzieć, że od razu nagrałeś radosny, y, radosny hołd dla wszystkich wzniosłych uczuć, które budzą się w człowieku wraz z wiosną, bo swój mrok masz, ale czy to jest tak, że otworzyłeś się w tym numerze najbardziej jak dotąd? Albo zaprezentowałeś jak najbardziej jak dotąd optymistyczną twarz? To jest optymistyczny numer. Znaczy, wiesz co, no dobrze, nie jest tak, bo jeśli tak. To nie jest na pewno tak. Znaczy, inaczej ja tam czuję, że w piwnicy, jak sam mówisz, masz kilka trupów ukrytych i że raczej, jeżeli bym miała tańczyć do tych utworów, to ze łzami w oczach niż z radością. Ale wiem, że taki jesteś, że melancholia to, czy tak nazwana, czy inaczej, to jest druga część y, ciebie. Natomiast myślę sobie, że w takiej formule formulecie jeszcze nie słyszałam. No to dobrze, bo po to, to jakoś po to powstało. Wiesz, mm -hmm. ja strasznie chciałem mieć od... Parę lat temu wyszła taka piosenka zrozumie Nas. Ja wtedy już, zresztą gadaliśmy o tym, ja mówię, o, zaraz będę robił płytę solo, wiesz, to będzie taki klimat jakiś inny. Ale tak naprawdę to było... To, to było dużo trudniejsze, niż mi się wydawało w tym sensie, że, że wiesz, że jakby no robienie gitarowych rzeczy, to jest moja natura. I mm -hmm. tam wiele rzeczy mam intuicyjnych i... Mm, i, i no i właśnie i nie mam tam za bardzo niebezpieczeństwa, znaczy straciłem je chwilowo i jakoś tam właśnie w zeszłym roku mniej więcej i jak zrobiliśmy, zaczęliśmy robić ten numer to, to ja sobie pomyślałem, kurde jakby w ogóle pojechać absolutnie właśnie w jakimś takim kierunku, a w każdym razie nie gitarowym, bo się tego trochę bałem. I to, I to było takie, co jest w ogóle zabawne, no bo y, generalnie przyjęcie tej piosenki jest bardzo dobre, y, takie, że tak powiem, obezwładniająco dobre, mm -hmm. ale parę osób mi powiedziało, że się sprzedałem. A, czyli y już. Na co odpowiadam, nie że jeszcze wyciągnąć 10 złotych z banku, a to daj mi chwilę. Mm, ale, ale tak, że to wymagało, wiesz, i na tej płycie jest dużo numerów, które wymagały odwagi ode mnie, znaczy takich łącznie z tym, że siedzieliśmy z koperą w studiu, ja mówiłem, stary, ja się boję tej piosenki. Dzisiaj był u nas Maciej Musiałowski, mówię u nas, był u Marcina Wojciechowskiego w audycji folderu Lubionej i on powiedział, bo przyszedł z nową płytą, z nową piosenką, która zapowiada pierwszy naprawdę album w jego karierze. Jest aktorem, więc też musi się bardzo starać i zależy mu na tym, żeby jednak aktorstwo nie przysłoniło tego, co znajduje, znajdzie się na krążku. I on powiedział taką rzecz, która niezwykle mnie uderzyła, że zanim dotarł do tych piosenek, które nagrywa teraz, to miał przygotowane dwa albumy, ale nigdy ich chyba nie wyda, bo szczerość piosenek, które się tam znalazły, znaczy, że śpiewa o tak smutnych i dojmujących momentach w jego życiu, że chyba nie potrafiłby z nimi wyjść do publiczności. Hmm. To jest podobnie u ciebie z tym albumem? Nie, bo to nie jest, wiesz co, to nie jest tekstowo. <śmiech> Raczej to nie jest dla mnie w sensie, okej, okay, ja rzeczywiście śpiewam pewnie dużo bardziej, w dużo bardziej otwarty sposób niż do tej pory, ale to jest w ogóle jakoś tam... Mm, u, jakby uczę się tego, mm -hmm. yy, znaczy uczę, no jakby przekonuję samego siebie do tego, żeby to, żeby to robić, natomiast muzycznie to jest, wiesz, dla mnie było takie, wiesz, bardzo łatwo jest się, jest się zasłaniać przesterem, to jest, tak. wiesz, i, i, no wtedy, nawet jak się komuś nie spodoba, to zawsze będę powiedzieć, no wiesz, bo ja robię tak ambitnego rock'n'rolla, że po prostu się da tym nie zdasz stary. <śled> A, a wiesz, a zrobić numer, który jest, który jest popowym, wiesz, numerem i który to jest, to jest rzeczywiście, to, to jest w moim przynajmniej przypadku, to jest dokładnie to, to co wymaga jakieś, wiesz, jakieś wyjścia ze strefy komfortu, nie, nie rokowe rzeczy. To wyjdźmy z tej strefy komfortu. Teraz Kosmos, Dawid Karpiuk, za chwilę wracamy do tak. rozmowy. W kosmosie płonie się od gwiazd Dawid Karpiuk w solowym projekcie. Pierwszy utwór, Kosmos, taki jak Państwo słyszeli, tych piosenek jest dużo więcej. Będzie tak z trzy albumy. Tak, zrobiliśmy 35 piosenek przez rok, e, ale będzie 10 na płycie. Jak zamierzasz je wybrać? One już są wybrane. Aha, czyli 10 już w, znamy, 25 dobrze liczę. Tak, no część będzie pewnie, część pewnie na zawsze tam zostanie, po prostu, bo. No bo my mamy też taki fajny flow, wiesz, że, że po prostu dużo rzeczy powstaje, one powstają szybko bardzo. Mieliśmy taki, mieliśmy taki moment, bo też robimy czasami dla, w sensie no Arek, wiadomo, produkuje mnóstwo ludzi i ja tam czasami przychodzę pomagać z jakimiś rzeczami i on mnie kiedyś okłamał i powiedział, że teksty profesjonalni tekściarze piszą teksty w dwie godziny mhm. i ja mówię... Mm, mm -hmm. Mówię, Pipi. Hmm, mówię pip, pip, pip, Mówię, no dobra, no to jak tak, to ja bym chciał być profesjonalnym tekściarzem. I się nauczyłem. I, i teraz w sensie nie zawsze tak jest, nie? a ja miałem zawsze z tym problemem, bo trafiłem pisać teksty, po prostu dwa lata niszczyć, wiesz, wszystkie możliwe sesje nagraniowe, przedłużać i tak dalej. Um, ale zrobiliśmy sobie taki przewod, że po prostu wie, siadamy i w parę godzin, wiesz, taka mocna demuwa, przynajmniej z jedną zwrotką, refrenami i tam wszystkim jest. I naprawdę jak przychodzisz do domu, wiesz, pytam o to człowieka, który też y, pracuje w słowie, bo jesteś też dziennikarzem, więc, yes. więc jakby język jest twoim narzędziem nie tylko śpiewania, nie tylko pasji, ale też pracy. Więc zastanawiam się, czy jak człowiek, który pracuje w języku, ma już taki przygotowany szkic tekstu, to czy go nie korci w domu, jednak coś w nim grzebać, zmienić, poprawić. Nie ja, Jak on jest słaby, to tak mm -hmm. W sensie, no jakby wiesz Po prostu, czy, czy ci weszło, czy nie jak, jak weszło, no to nie ma co poprawiać A często jest tak, że Najgorzej wtedy jest, bo jak Nie, nie zrobisz czegoś od razu, to Z jednej strony się z tym osłuchujesz, więc już jest I może to jest fajne, a może nie wiadomo a, I takie grzebanie Potem jest e, okropne Jakby nie było muzyki rockowej Na świecie, w ogóle To czego byś słuchał? to bym chyba słuchał takiego bardzo starego bluesa. A takiego z lat 30. i 40. Yy, wyłącznie za yy, oceanu. Albo bym słuchał rapsów. Mhm. Pokrewieństwo ten blues to pokrewieństwo dusz, czy pokrewieństwo głosu? Nie wiem. Znaczy ja, wiesz, to ja po prostu naprawdę lubię. W sensie to jest... Yy, mi się wydaje, że w, że w takim... olsku ja nie, nie lubię tego białego blusa, wiesz, mhm. tych wszystkich takich kolesi jakichś... Y, y, straszliwych tam, wiesz, do obona masów i innych takich, ktoś zabije za to, bo to staje jest, jest się ukochana postać. Um, ale takie taki proste, wiesz, y, y, jako muzykę ludową po prostu, wiesz, czarnych Amerykanów. I y, y, y, y, wydaje mi się, że, że na takich prostych, to jest takie super proste środki wyrazu, a jednocześnie można właściwie każdą historię, jaka jest do opowiedzenia opowiedzieć w ten sposób, a przynajmniej oni to umieli robić. Um, więc to jakoś bardzo mnie, n, n, wiesz, y, Rusza, no a jak nie, no to, to rapsy. Pracujesz z producentem? Rapsy to jest słuszny kierunek, tak mi się wydaje. Z twoim głosem? No nie, ale wiesz co, ja jestem pamiętny... Wiem, jestem ty nigdy z, nie będziesz raperką. Ja jestem z czasu takiego, kiedy się uważało, że ja nadal trochę tak uważam, że trzeba mieć jakieś takie jednak y, taką wiarygodność y, środowiskową chyba, y, albo uliczną, albo wiesz... Mimo, że ja rozumiem, że powstaje dużo rapsów, wiesz, tak zwanych, kiedyś się, jak chcieli zakpić, starzy raper mówi, że po ASP. <grym> <grym> ale ja jakby nie, nie, nie, się nie czepiam, to nie jest, wiesz, ja jestem spoza tego świata i tak dalej, ale mi się wydawało, że wydaje, że nie, nie, nie mam, wiesz, no, że ja musiał udawać chyba trochę, tak, tak sądzę, a nie chciałbym. Dobrze, że doszliśmy do tego punktu w rozmowie, bo na koniec mam dla ciebie pytanie na którym sama się głowiłam, choć na szczęście nie, ja muszę na nie odpowiedzieć. Współpracujesz z producentem, który jest uznanym producentem w świecie muzyki popularnej. Mhm. Wiele y, artystek, artystów i zespołów, z którymi Alek, Arek Kopera współpracował, wyprowadził y, na festiwale, duże festiwale. Także te festiwale, o których czasami pisałeś, że nie są fajne. <grym> y, bierzesz pod uwagę, że możesz się pojawić na scenie takiego festiwalu? Nie wiem, próbuję sobie przypomnieć o których mówisz. Ale nie no wiesz, ja słuchaj, ja do niego dzwonię codziennie mój stary. Wiesz no, w sanach jest gdzie jest, stary Zowiowie, jest gdzie jest, a wiesz, no liczymy na ciebie tutaj. Okej, okay, czyli rozumiem, że ta droga nie będzie nie, ci przeszkadzać. Absolutnie, po tym wiesz co, my też się dogadaliśmy, że Arek jest też jakby jest też kierownikiem muzycznym tego wszystkiego, więc, więc wiesz, ja po prostu przykleiłem się do niego i po to, żeby zarobić na nim ogromne pieniądze i ja zrobić, wiesz, taką karierę, w której muzyka przestaje być już jakąkolwiek wartością, liczy się tylko hajs i, i sława. Hmm, tego ci życzę. Jednocześnie tuląc sama siebie w żalu, że u mnie już ten pociąg przejechał. Peron mi odjechał, jeśli chodzi o Sławę, ale zawsze zostaje Co dobra to muzyka. To to Ja cię z, z, z, Zmówię cię z Koperą i zaraz zobaczysz, że będzie pięć minut. Mówisz, że te przestery, że to wszystko da się załatwić na nie, wokalu. Znaczy no, no, tylko, że on właśnie nie robi tych przesterów tak bardzo. No, to w moim przypadku będzie musiał, ale to ja już się z nim dogadam. Kiedy płyta? Jesienią. Poczekam. Dawid Karpiuk. Dziękuję nie zrozumie bardzo. nas, chociaż my się akurat z Dawidem rozumiemy dość dobrze. Dziękuję o, ci no. bardzo. Została jeszcze jedna chwila i świat się dla nas nie zatrzyma Próbuję szukać w sobie słów. Co się z nami stanie, nie wiem Ty wiesz, że mówię to do Ciebie Nie zrozumie nas, Dawid Karpiuk. Czekamy na solową płytę, a teraz Cheryl Crow, If It Makes You Happy. Za 9 minut będzie godzina 19, tu muzyczna jedynka. Za chwilę Eureka, na którą już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A na koniec dwie informacje. Pierwsza to ta, że pan Marek z Lublina otrzymuje naszą płytę tygodnia, czyli nowy album Kraków Street Band. A druga informacja to jest taka, że to Nektar Wood i ona też wyda wkrótce płytę. A jest wspaniała. Ula Kaczeńska, do usłyszenia.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 MediaEkspert, bierzesz produkt. Dwa, trzy, cztery, a piąty yy, masz za złotówkę. Multirabaty w MediaEkspert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaEkspert i na MediaExpert.pl. No i nie ma lipy, no. Czarnobyl.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 A Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski zapraszam. Krajowa trasa numer 7 od wyjazdu z Łomianek po wjazd do Warszawy Korek. W stolicy Korek na tej trasie, na Siódemce, na Wisłostradzie jest od Mostu Północnego i ciągnie się w stronę trasy S8. Koniec kłopotów na S7. Na odcinku węzeł Kamień, węzeł Białobrzegi Południe w pobliżu 7 km wyciągnięto z lowu ciężarówkę i odblokowano jeden z pasów ruchu. Również nie ma już utrudnień na S8 na odcinku Biały Stok zambrów w pobliżu Rzędzian na 627 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany był jeden z pasów ruchu. S8 przez jej 627 km jedzie się już bez problemu w kierunku Zambrowa. S8, ale w Warszawie. Od koła po Marymont, spowolnienie korek, znów spowolnienie i dzieje się to wszystko na jezdni w stronę Białego Stoku. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Koninko, węzeł Gądki. W pobliżu 5km to rejon Gądek, dnia w kierunku Ślody Wielkopolskiej, karambol pięciu aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu. Droga krajowa numer 25, odcinek Strzelno i Nowrocław. W pobliżu Strzelna Klasztornego. Na 183 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 94 między Wieliczką a Węzłem Wielickim na autostradowej obwodnicy Krakowa spowolnienia w obu kierunkach.